Zgodnie z obietnicą będziemy dzisiaj będzie latać na latających spotkaniach. Dlaczego cholera jasna zwykle tak bywa, że biorąc do ręki książkę historyczną, czytamy same nudy? Dlaczego jest tak mało nauczycieli, którzy potrafią zarazić w jakiś sposób swoich uczniów miłością do historii? I dlaczego cholera jasna? Później, po tych wszystkich szkołach, jakichś studiach niesamowitych, zostając na przykład nauczycielem, gadamy takie same bzdety, bo tego wymaga program nauczania. Te bzdety mówimy swoim uczniom. Bzdety nie pod względem jakimś merytorycznym, ale pod względem no, po prostu zainteresowania. Wszyscy siedzą, słuchają o Mieszku pierwszym, o Dobrawie, później o Borku Krzywałustym, później o następnych Kazimierzach, Wielkich Jagiellończykach, ach, ci królowie elekcyjni, jaka różnica, po co to chciałbym dokonać rzeczy niemożliwej, zainteresować was historią ale to historią w wydaniu troszeczkę innym. Zauważmy, że jeżeli kiedyś o czymś czytaliśmy, a teraz, nie wiem, jedziemy do jakiegoś miasta, dajmy na to do Malborka i w Malborku widzimy sobie właśnie zamek krzyżacki, to informacje, które kiedyś tam mieliśmy, czy też z podręczników historii, czy też z książki Nienackiego o panu samochodziku i templariuszach coś nam zaczyna wyłbiekiełkować i, nie wiem, porównujemy to wszystko? Fajnie jest, jeżeli po powrocie zaczynamy grzebać w jakichś archiwach, w internecie, y, znajdować różne publikacje i dopiero wtedy zaczyna się cała jazda ponieważ zaczynamy bezwiednie chłonąć tą wiedzę, jakąś podstawę tą historyczną musimy mieć, nie to, że wyskoczymy, że II wojna światowa rozpoczęła się w 1932 roku, a po opanowaniu tych podstaw możemy te rzeczy, o których wyczytaliśmy bardzo jasno sobie poukładać. Dzisiaj ułożymy sobie bardzo kontrowersyjny temat na jednej z półeczek. niesamowite i niewiele. 420 zaprasza na pierwszy odcinek z cyklu tajemnice a będziemy mówić o tajnych broniach trzeciej rzeszy bronia to do ciebie 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. Mój czas je po proza kim. Může říct, ja już nie chyba dla nikogo tajemnicą, że w 1944 roku sytuacja Niemiec, hitlerowskich nie była za ciekawa. Krótko mówiąc, na całej linii chłopaki dostawali w dupę, to jest raz, a po drugie Niemcy, konstruktorzy Niemieccy zaczęli opracowywać coraz to różne modele broni. Część z tych modeli zostało na papierze, część zachowało się w formie prototypów, a część została wprowadzana. Nie mówię to głównie o 1944 roku, ponieważ cała impreza zaczęła się gdzieś tak od 1942-1943 roku, kiedy to właśnie, nawet i wcześniej, ale, ale już te rozpaczliwe rzucanie tego wszystkiego na jedną szalę różnych prototypów nie przez Niemców, Właśnie w tym okresie się zaczęło, no i wykrwawiło gospodarkę niemiecką. Porównajmy sobie. Niemcy stosowali czołgi, czołgi typu Kampfwagen 1, czyli bardziej to były ciągi królnicze, krótkie, malutkie działko, z tego można było, nie wiem, tam człowieka może zabić gorzej z jakimiś pojazdami opancerzonymi. Później pojawiły się Campwagen 2. Później jest właśnie następne dry Aż do 6 z i Były to Pantery. Do tego były Tygrysy. Tygrys, Pantera, Tygrys Królewski. W filmach Zobaczymy tych tygrysów i panter, ileż oni ich nie rozwalili, ci dzielni Czterej Pancerni. No, co chwila tam wyjeżdżał tygrys albo pantera. Ludzie, moi kochani, te czołgi nie były w takiej ilości. Przecież sami Czterej Pancerni rozpieprzyli tych czołgów, w tym pies jeszcze. Rozpieprzyli tych niemieckich panter, czy tygrysów, czy klinik z tyg tygrów, e, tygrysów królewskich. Rozpieprzyli ich tyle, że Niemcy nie zdążyli tyle wyprodukować. Głównym, głównym pojazdem był Panzerkampfwagen. E, Fien, Fia, Fia, czwórka. <klima> I tego był najwięcej no, normalny czołg, e, który miał problemy na froncie wschodnim z odpaleniem. A co z Niemcami zwyciężyło? a zwyciężyły te 34 Radzieckie czołgi, które były koszmarnie brzydkie, zresztą tak samo jak amerykańskie Shermany, jedna bryła odlana, po prostu tragedia, te nadlewki w ogóle niespiłowane, paskudnie wyglądający czołg, który był skuteczny, ponieważ naprodukowano ich od jasnej cholery i to właśnie one, głównie one wygrały wojnę. Dlaczego o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że Niemcy próbowali wprowadzać bardzo różne konstrukcje i te konstrukcje mogą sobie rzeczywiście leżeć na półeczce z napisem niewiarygodne, niesamowite, ale te konstrukcje są prawdą. Przybliżę kilka konstrukcji, a co dalej? Dalej się zobaczy. Pomyślmy sobie o... Normalnych sprawach zostawmy latające talerze, latające spotki, filiżanki czy też dzwony. W spokoju zajmijmy się samolotem. Część z nowoczesnych wówczas osiągnięć techniki jest bardzo dobrze znana do dzisiejszego dnia. Chodzi o tą technikę niemiecką. Pierwszy samolot odrzutowy wystartował w 1900, no dla niektórych będzie szok. 1939 roku. I był to Heinkel 178. A w 1943 roku Niemcy wprowadzili go jako normalny element wyposażenia wojska. Oczywiście wtedy już udoskonalony. No i prawie niezawodny. Jego nazwa to była Messerschmitt 262. Ten pojazd bez problemu mógł doścignąć wszystkie Samoloty aliantów, a napędem był silnik odrzutowy. Czy mówi Wam coś nazwa V1 albo V2? Tak, oczywiście wszyscy prawie o tym wiemy, że były to bomby, rakiety niemieckie, samo latające. V1 przypominała troszeczkę samolot. Pamiętamy opisy, kiedy tam polscy lotnicy walcząc o Wielką Brytanię po skończeniu amunicji, kompletnie nic nie mieli. Nie mieli nawet procy na stanie samolotu, żeby z tej procy zestrzeliwać V1, które nadciągały nad Wielką Brytanię. Cholernie niecelne zauzy były, to trzeba przyznać. Ale żeby strącić to, podlatywali rzeczywiście. Samolotem dość dużym albo myśliwcem e, uderzały skrzydłem w skrzydło V1 i V1 po prostu wytrącał się ze swojego toru lotu i gdzieś tam w dół lobował i się rozwalał. No rzeczywiście. V2 to była rakieta, która już rzeczywiście była solidnie wykonana, chociaż próby próby i jeszcze raz próby V2 wskazywało na to, że chyba się nigdy nie uda, ale jej konstruktor główny inżynier Ernst von Braun nazwisko dość ważne dla rozwoju kosmosu. Tak, tak, tak nie piłem, nie piłem mam zamiar dopiero, ale Dlaczego von Braun, niemiecki inżynier, był związany z kosmosem? A no bo później, kiedy weszli już Amerykanie i Sowieci do Niemiec po kapitulacji Berlina, Braun razem ze swoimi pracownikami pokazał, gdzie w Szwajcarii, w Szwajcarii Boże, albo nie w Austrii bodajże, były ukryte dokumenty dotyczące właśnie niemieckich rakiet. Amerykanie go przechwycili razem z tymi inżynierami dostał obywatelstwo amerykańskie i twórca broni V2 zaczął pracować nad projektem Apollo. Dziwne. Nie, prawdziwe. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Niemcy tak strasznie bronili na przykład dziwnych fabryk? Magicznych, jakbym? Bo to Dajmy na to bywa farbiarnia, farbowano skóry. A Niemcy bronili tego jak idioci. Kiedy front zachodni i front wschodni zaczęły się już do siebie zbliżać, Niemcy zabrali to, co się da, i dajmy na to taką małą fabryczkę, garbarnię w Peneminde w Niemczech zostawili. Piersi wjechali tam. Amerykanie i wiele, wiele beczek pozabierali. Później przyjechali Rosjanie i zobaczyli, że został tylko żółty barwnik do skór. Po bliższych badaniach okazało się, że żółtym barwnikiem ten barwnik nie był, tylko jakąś substancją zawierającą izotop promieniotwórczy uranu, a Amerykanie właśnie zakosili stamtąd beczki z materiałami promieniotwórczymi. Do czego Niemcom były takie rzeczy? Kochani, nie jest tajemnicą, że jeżeli wojna potrwałaby troszkę dłużej, no, a przynajmniej byłaby spokojniejsza w pewnych częściach Niemiec i Polski, bo tam były także różne fabryki, to Niemcy mieliby gotową bombę masowej zagłady. 7 miesięcy. Może troszkę dłużej. I teraz koniecznie trzeba wytłumaczyć, dlaczego o tym mówię. A, chciałem wam tylko nadmienić, że nie wszystkie rzeczy, o których słyszymy, w jakichś, czy czytamy w jakichś sensacyjnych gazetach, pozdrawiam yy, wydawców, Super Ekspresu i Faktu, bo oni królują we wszystkim, Jest, nie wiem, no, porównując z amerykańskim National Enquirer, to te gazety jednak i tak są bardzo mizerne. E National Enquirer potrafi naprawdę zrobić niesamowity reportaż o niczym. Ja teraz przytoczę kilka rzeczy. 14 grudnia 1944 roku gazeta New York Times w jednym ze swoich artykułów pisze Tajemnicza latająca kula nową bronią Niemiec I czytamy Centrala Główna Aliańskich Sił Ekspedycyjnych 13 grudnia 1944 roku Nowa niemiecka broń Zrobi przerażające wrażenie na wschodnim froncie. Doniesienie z dzisiejszego dnia. Pilot amerykańskich sił lotniczych doniósł, iż podczas lotu zwiadowczego zauważył srebrne okrągłe obiekty na niemieckim niebie. Kule znajdowały się w gromadzie lub poruszały się same. Bywały momenty, kiedy to stawały się przeźroczyste. Podobne zdarzenie, a było ich sporo, zostało zgłoszone przez pilota weterana z 415 nocnej eskadry lotniczej. Znajdował się wówczas na misji zwiadowczej nad Hagenau. Był 22 grudnia 1944 roku, około 6 rano. Podczas gdy leciał na wysokości 1000 stóp, pilot i operator radaru zauważyli dwa obiekty za ogonem samolotu. Tajemnicze obiekty świeciły pomarańczowym światłem i co pewien czas zbliżały się do samolotu. Pilot wszedł w ostrą beczkę. Obiekty mimo to poleciały tuż za nim. Przez dwie minuty tajemnicze pojazdy podkradały się za samolotem, w wyniku czego musiał pilot wykonać klasyczne manewry obronne, a obiekty zniknęły. Wyjaśnienie tej sytuacji tych dwóch sytuacji, które zaszły no były nie lada problemem dla wojskowych. W żadnym z przypadków piloci nie atakowali tych obiektów i nie byli atakowani przez to obiekty. Nazwano je Two Fighters i od tej pory oficjalnie te wydarzenia nie zostały wyjaśnione. W ciągu następnych 10 lat, kiedy to fikcja częściej wygrywa z rzeczywistością, osiągnięcia niemieckiej technologii po prostu wyparowało. Jak mówiłem, większość przechwycili łącznie z konstruktorami, z inżynierami Amerykanie, wdrożyli to na swoją modłę. Część resztki przechwycili Rosjanie. Zdawaliście sobie kiedyś sprawę z tego, jaką ciężką robotę mają ufolodzy i badacze zjawisk niewyjaśnionych? A no taki biedny badacz niewyjaśnionych zjawisk ma porażkę wpisaną w nazwę swojej profesji. Jak może badać coś, co jest niewyjaśnione? No nie, no rzeczywiście może badać, badać ale to jest dalej sprawa niewyjaśniona, co innego jeżeli by był to badać jawisk podlegających wyjaśnieniu i te osoby mają rzesze swoich fanów, którzy spijają z ich ust brednie którymi są karmieni okrutne brednie. Weźmy sobie takiego Ericha von Denikena. No. Ktoś słyszał, ktoś nie. Google wpisać. Będziecie wiedzieć. No więc pan Erich von Deniken. Badacz zjawisk niewyjaśnionych ze Szwajcarii. Kim jest pan Deniken? Pan Deniken jest tylko i wyłącznie hotelarzem. I on zaczął sobie dorabiać do kilku rzeczy, które znalazł ideologię. I w ten sposób powstali olbrzymi na Ziemi, którzy kiedyś żyli, a byli to synowie ze związków ziemskich kobiet i kosmitów. Yy, wytłumaczył znakomicie yy, zaproszenie zalanie Atlantydy, zapadnięcie się pod wodę, zatopienie się tej Atlantydy, budowę piramid wytłumaczył. Wytłumaczył mm, całą, mm, cały sens istnienia posągów na wyspie wielkanocnej. Y, na przykład w Pelenkę to jest w Ameryce Południowej, jest tam taka płyta, na której jakiś gości jakby w aparacie siedział latający. niszy to jest Kusmita. I tłumaczy, gdzie jest jakiś wskaźnik wysokości. Wiecie, jak wyglądają takie inkaskie rysunki? To wszystko jakieś kwiaty w węże. Dziwne rzeczy. A Deniken tam widział wszystko. Ja zadam tylko jedno pytanie. Dlaczego psia mać, ten kosmita, jest bosy? Ani butów kuziwa nie mieli. Idiotyzm. I jak... W ramach tego idiotyzmu mam teraz opowiadać o latających talerzach. A obalimy kilka mitów. Moi drodzy, przedstawiłem kilka faktów. <głosy> faktów godnych gazety Fakt według mnie. A w następnym odcinku... Przedstawię Wam moją wersję i wersję moich świadków, na co niektóre rzeczy. Ponieważ, żeby zbudować dobrą historię, która musi być chwytliwa i zaciekawi wiele osób, musimy troszeczkę faktów pomieszać z fikcją. Jak to wygląda? A polecam książki Dina Kunca a przede wszystkim grom złe miejsce i tam jest właśnie fikcja przepleciona z rzeczywistością i bardzo dobrze się to czyta a zacznijmy się bawić nad bawić, pastwić nad niemieckimi latającymi spotkaniami Jedną z osób, która pracowała w czasie wojny nad projektami latających spotków był kapitan Luftwaffe, konstruktor pojazdów latających, Rudolf Schriever. Jest to fakt w On w 1950 roku oświadczył, że pracował pod Pragą w składzie małej ekipy, której celem było opracowanie nowego typu spotka latającego. Informacja ta po raz pierwszy okazała się w mediach, w gazecie Der Spiegel w marcu 50 roku, gdzieś tak mniej więcej. I czytamy w tym wszystkim. Rudolf Schiever, który twierdzi, że inżynierowie z całego świata od początku lat 40. prowadzili badanie nad spotkami latającymi, planuje zbudować taką maszynę dla Stanów Zjednoczonych w czasie 6 do 9 miesięcy. 40-letni absolwent Uniwersytetu w Pradze dodaje, iż zrobił kopię dokumentacji maszyny, którą nazywa latającym dyskiem. Udało mu się, to przed upadkiem Niemiec, albowiem później dokumenty mogły ulec skonfiskowaniu. Gora tych dokumentów właśnie uległo skonfiskowaniu przez Amerykę. No nic, zobaczymy, co dalej Spiegel pisze. Twierdzi, iż maszyna może rozpędzić się do prędkości bliskiej 2600 mil na godzinę. Wow, nie? Yeah. Część z materiałów Rudolfa trafiła do mediów. Tego, tego kapitana, sobie, tam, szliwerem. Na dokumentach znajdowały się rysunki potężnych spotków latających, a także całe serie dokumentacji technicznej, które niestety były niekompletne. Shriver zmarł pod koniec lat 50. O Rudolfie Shriverze będę opowiadał za tydzień albo za dwa tygodnie. Nie wiem, kiedy mi się uda przemontować jeszcze wywiady, ale jaki był cel pisania tego artykułu w marcu 50. roku przez niemiecki Der Spiegel? Badacz Bill Rose podobny badacz jak Deniken zajmujący się tą sprawą odkrył, że Shriver pracował z innymi naukowcami tak jak Klaus Habermol albo Giuseppe Belluzzo jest to taki włoski inżynier, był bynajmniej a także z doktorem Walterem Mittem i badania pana Rose wskazały, że właśnie Mitte był dyrektorem programu pojazdów grawitacyjnych w dwóch ośrodkach poza Pragą. Jeden znajdował się na lotnisku Kbeli, 11 km za Pragą, a drugi znajdował się koło obecnej granicy niemieckiej w miejscowości Heb. I to też jest prawda. <kly> Nazwiska, które tutaj padły, czyli Belluzzo Habermoll i Schriever, rzeczywiście pojawią się w drugim odcinku, ale troszkę innym znaczeniu latających spodków. Chciałbym zdrozgotać wszystkich fascynatów UFO, różnych dziwnych, tajemniczych zjawisk i naszych osławionych badaczy zjawisk paranormalnych. Mogę usłyszeć po tym, co powiedziałem, że przecież było tyle obserwacji. Tyle rzeczy było zanotowanych. Rzeczy, które są niewytłumaczalne. Więc co to do diabła miałoby znaczyć? Przecież musi coś być. No i jest. Powiem szczerze, że jest. Nie wiem, czy staraliście się kiedyś śledzić różne opisy spotkań z wszelakimi, jakimiś dziwnymi obiektami latającymi, z tymi UFO, czyli po polsku z nolami, niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Trzeba Wam powiedzieć, że niezidentyfikowany obiekt latający to jest wszystko, co porusza się w powietrzu, jest obiektem latającym i nie jest zidentyfikowane. Czyli krótko mówiąc, chmura burzowa, która gdzieś się porusza, ona także echo na radarze daje jako obiekt, duża gromada ptaków, która także przez radar jest włapywana, to są UFO. No dobra, no ale przecież na wysokości na przykład tam ileś, tam naście kilometrów ktoś coś widział, jakiś obiekt w kształcie, dajmy na to, gorota strzały. Tak, były takie obserwacje. Te obserwacje zaczęły się praktycznie od 1965 roku i trwały, trwały jakiś długi czas. Obiekt, który poruszał się z niesamowitą prędkością, jak na początek lat 70., z prędkością ocenianą przez obserwatorów na mniej więcej 3,5 Macha, 3,5 prędkości dźwięku, czyli około 3500 km na godzinę. I te obiekty poruszały się na bardzo dużych pułapach. Yy, około 28 tysięcy metrów. Czyli tak, 28 kilometrów nad nami. Coś zasuwa bardzo szybko. Nie tak, jak teraz patrzymy, leci na przykład samolot Trasiak yy, pasażerski. I. Leci, to, to, to, to powoli. Nie, tam to zasuwało niesamowicie. Obserwacji było pełno. No i moi kochani, między innymi takie obserwacje były także w Polsce. Był to samolot. Samolot firmy Lockheed, a nazywał się SR-71. Nazwa kodowa Blackbird. I ten czarny ptaszek był samolotem rozpoznania elektronicznego. Samolot, którego raptownie wyprodukowano, Jezu, nie pamiętam, ale niecałe 30 sztuk bodajże, e, służył właśnie do rozpoznawania stacji radiolokacyjnych, między innymi w Polsce. Leciał sobie na wodach przy wodach terytorialnych na trzej wysokości, wykrywał radary. Później to było wszystko, jak te radary pracowały, to później było wszystko nanoszone. Wziedzieli mm, członkowie NATO, wtedy w NATO jeszcze nie byliśmy, jakby ktoś nie wiedział, gdzie co jest, i wszystkie ośrodki typu na przykład Słupsk, obok Słupska, baza jest radiolokacyjna, kiedyś jeszcze w której ja pracowałem. Baza 70 km na południe, nazwy nie mogę podać. Baza baza radiolokacyjna czy też jeszcze dwie bazy radiolokacyjne umieszczone na wybrzeżu Bałtyku. Tych nazw także podać nie mogę. Kto będzie chciał, może sobie znaleźć. Ja tego nie mogę uczynić. I takie bazy były po prostu wykrywane przez samolot. Samolot poruszał się pieruńsko szybko. Wyglądał rzeczywiście ten SR-71 Blackbird jak grot strzały. Był z przodu, jego profil bardzo płaski. To jest pierwszy samolot, który on w ogóle został wprowadzony do użytku. Pierwszy obrad był w 1964 roku mniej więcej pod koniec, tak, 1965 rok możemy podać pomyślcie sobie ile lat temu. Samolot, który porusza się 3,500 km na godzinę, 28 km pułap, a zasięg to, to miało tak cholerny, że jejku, muszę w dodatki zobaczyć. Zasięg to miał 5,000 km ponad. No więc ten Lockheed SR-71 Blackbird w wielu przypadkach został rozpatrywany jako UFO. To UFO zostało wyprodukowane w Skunk Works. Taka nazwa fajna oddziału Lockheeda. Skunk Works. Skunkza od smrodu. Dlaczego? Może na ten temat yy, powstałby jakiś odcinek podcastu Cepelin. Dobry temat. E, jeżeli nie powstanie, to ja może kiedyś opowiem. Chociaż nie wiem, czy miałoby to dużo słuchaczy. No ale jeżeli chodzi właśnie o tego naszego SR-71, był testowany na jeziorze Grum, wyschniętym jeziorze, czyli tam, gdzie jest ta magiczna baza strefy 51. No, tam, gdzie trzymają te UFO. Nie, tam, gdzie testują po prostu nową broń. I cóż Amerykanie zrobili? Amerykanie powiedzieli w taki sposób. To było w roku mniej więcej 1000... 980 70. którymś. 80... 80... 80... 81 rok. Dokładnie. Nie będę się plątał. Amerykanie powiedzieli: tak, oczywiście używamy samolot F-117. F-171. Spaliłem Blackbird. Dlaczego to powiedzieli? Ponieważ już. Był w użytku od 1981 roku. Samolot o nazwie F-117A, później ta literka mu doskoczyła, o nazwie kodowej Nighthawk. Tak samo wytwórnia Lockheed'a. Samolot, który był raczej bombowcem niewidzialnym. Samolot poddźwiękowy, on nie miał pełnego macha, nawet jednej prędkości dźwięku na godzinę. Nie robił tam po 90-09, coś tam macha samolot z bardzo małym zasięgiem, bo miał około 3000 km tylko zasięg. Pułap także w porównaniu do tamtego poprzednika swojego, znaczy poprzednika to są dwa różne samoloty, bombowiec i samolot zwiadu, także nie możemy porównywać, ale chodzi o konstrukcję. Był także niewidzialny dla radarów. Wyglądał jak latający trójkąt, a to dziwne, że akurat w latach 80. zaczęły się pojawiać obserwacje latających trójkątów. Bardzo są. No i ten samolot brał udział w pustynnej burzy pierwszej. Tam w irackiej stacje radioakacyjne. Później jeszcze w Boje Jugosławii brał udział. I tutaj przez Europę także zdarzało mu się polatać. Więc obserwacje na całym świecie znowu zaczęły się obiektów trójkątych. Zauważcie latających trójkątów. Zauważcie jedną rzecz, że na przykład w Azji. Chiny, Japonia. Obserwacje takich obiektów nie istniały. Tutaj Europa, Stany. Dlaczego w Stanach? No oczywiście osławione Groom Lake, jezioro Grum, strefa 51 i znowu tam ten F-117 Nighthawk był testowany. I stamtąd właśnie się wzięły różne te latające trójkąty. Co ciekawe, F-117 został odtajniony w 1988 roku i wtedy to US Air Force, amerykańskie właśnie siły powietrzne, przyznały się do posiadania myśliwca Stealth i upubliczniły kilka takich jakoś mętnych zdjęć. No i zaczęła się wrzawa. Dlaczego? Przede wszystkim podano numer samolotu. Już wtedy wiadomo, że coś lata i nie jest to UFO, ale numeracja samolotu jest bardzo dziwna. Pierwszy człon F oznacza fighter, czyli myśliwiec. F-117 nie jest myśliwcem, ponieważ prędkość ma poddźwiękową i to jest bardziej bombowiec niż myśliwiec. Więc nazwa jak najbardziej mylna. Żeby było ciekawiej jeszcze, to... Patrząc na numerację od samolotu myśliwskiego wszystkich, myśliwskich F-14, czyli Tomcat. Później był wprowadzony F-15 Eagle, czyli tak był kocur, był orzeł. Później powstał F-16 Fighting Falcon, czyli waleczny jastrząb. Wersja F-17 nie wypaliła. Wszystkie samoloty testowe mają, na przykład myśliwskie, mają Y zaraz za F-kom, więc fy 17 prototyp nie wszedł do użytku, numer nie został zachowany, poszło się dalej. Potem powstał F-18 Hornet, czyli szerszeń. Jest to samolot następca F-14, samolot morski, myśliwiec. I później Właśnie, po tym wszystkim chronologicznie miał wejść F-19. F-19 nigdy nie wszedł do użytku. Tylko Amerykanie na miejsce F-19 wyprodukowali bombowiec, który nazywali myśliwcem w technologii Stealth, niewidocznie czyli niewidocznie dla retarów, czyli F-117. Ale powiedziałem, że w 1988 roku odtajniono ten samolot. A więc... No właśnie. Co Amerykanie mają w zanadrzu? Co dalej lata? Co udaje nam UFO teraz, w tym momencie? Są różne samoloty, zwiadowcze, już bezzałogowe, na przykład Predator. Są wieści o tak jak kiedyś były wieści o właśnie F-117, są wieści o samolocie, który ma nazwę kodową Jutrzenka. czyli Aurora. Czymże jest ta tajemnicza Aurora? Hipotetycznie oczywiście, bo nikt nie potwierdził jej istnienia. Jest to samolocik, który prawdopodobnie kosztuje 8 miliardów dolarów bagatena. Jutro sobie kupię. Jest zdolny do pokonywania prawdopodobnie prędkości pięciu machów, czyli pięć prędkości dźwięku no, w skrócie jest to ponad 6000 km na godzinę, pułap ma 30 tysięcy metrów. Najważniejszy jest kochani silnik. Silnik w tym samolocie nie jest typowo odrzutowy, jest silnik pulsacyjny, on pierdzi. Jest takie, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, tylko że dużo szybsze. Jak znajdziecie sobie kiedyś filmik, jak poruszała się niemiecka rakieta V1. Samolocik dziwny, ta bomba. No to na podobnej zasadzie to działa. I teraz właśnie konkluzja i koniec. Hipotetyczny samolot SR-91 Aurora prawdopodobnie ma silnik. Które opracowali dawno temu Niemcy. Według mnie UFO, które teraz widzimy, to nic więcej jak projekty obiektów latających amerykańskie albo też innych krajów. Bardziej amerykańskie, bo akurat w tych terenach, gdzie ci Amerykanie się szwędają, są obserwowane. Zauważcie, że raport o UFO ściśle pokrywają się z badaniami, które zostają później odtajnione właśnie tych obiektów. A dla rządu amerykańskiego jest bardzo wygodne stwierdzenie, że no dobra, w porządku, było to UFO. Okej, okay, trzepcie się UFO, zostawcie nasz projekt w spokoju. Więc mamy załatwione wszystko po roku 60. Ale ktoś może mi zarzucić. Jak to jasna cholera, a w czerwcu 1947 roku w Nowym Meksyku, blisko miasta Roswell, gdzieś tam się coś rozbiło. Hm, kochani, Roswell i niemieckie konstrukcje. Latających talerzy. mniej lub bardziej wiarygodne. W przyszłym, odcinku. w przyszłym odcinku także wytłumaczenie, próba wytłumaczenia tego, dlaczego obserwowano UFO od 40. któregoś roku. Myślę, że na dzisiaj dość. Odcinek tylko interesujący dla tych, którzy się o ten temat otarli. Być może ktoś zacznie wpisywać te nazwy na internecie w wyszukiwarkę i dojdzie do kilku fajnych spraw, w którym roku budowano. Kto to wprowadzał? Mało tego, jaka sytuacja na świecie wtedy była. I wiecie co? To jest właśnie historia. To jest historia, którą ja uwierbiam. To jest historia, którą my sami, ludzie, tworzymy. Dziękuję serdecznie. Robert Kamaszyn. podcast 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. Pierwszy podcast. O UFO w innym świetle. UFOjcie ludzie. Jsem sám stál pocity divný, zvláštní napětí, něco se tím, může stát, pohled s a celkem normální, všechno je k mávě. Toń się podłoży, aha! Lidi se rozestoupili, posłatę hrůze se objali. Toń się podłoży, aha! Toń się podłoży, aha! Lidi se rozestoupili, posłatę hrůze se objali. Wiele chrapaj, że się to musi stać. Teraz z peru jest to, bo czy kam za meni. To go kurwoje, aha, potem to trzeba aha. Lidzi ser, rozeskął pylek, poza ten rudze z leo białej. To go kurwoje, aha, potem to trzeba aha, Lidzi ser, rozeskął po zlaté hóze se objali. Po zlaté se, po se Aha, się po Aha, se rozestoupili. Po se odbiali. Znes se